opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Baniuszewicz. Jeżeli słuchasz przez stronę com to jest to dla Ciebie podcast opiwy. Jeżeli słuchasz z iTunes to również jest podcast. A jeżeli słuchasz na przykład przez stronę kontestacja.com czy przez stronę wolnemedia.net to jest to dla Ciebie audycja o piwie. Nieważne jak to nazwiemy, ważne na czym się tutaj dzisiaj skupimy, czyli na degustacji piwa. Dzisiaj mam ze sobą butelkę z browaru Policzka i jest to piwo chradebni. jest to czeska dziesiątka. Kiedyś już miałem okazję spróbować tego piwa. Było niezwykle lekkie, jednocześnie pełne. Ładny chmielowy bukiet i do tego Pyszna chlebowość. Piwo było fantastyczne. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Ostatnio je próbowałem prawie rok temu. Było fantastyczne. A dzisiaj zobaczymy. Dziesiątka to rzadko spotykane w Polsce piwo. Oczywiście chodzi o 10% ekstraktu. Jest to lekkie, takie sesyjne piwo. No, muszę przyznać, że u nas dziesiątek mało się produkuje najpopularniejszą chyba polską dziesiątką jest piwo w Biedronce, którego nazwy niestety nie pamiętam, ale pochodzi ono z browarów łódzkich no i jest mocno takie sobie. Ale mam nadzieję, że moja dzisiejsza policzka będzie tak dobra jak kiedyś no i w żaden sposób nie będzie jej szło przyrównać do Biedronkowego piwa. No ale zanim zaczniemy, to może Wam powiem, że w składzie poza słodem, poza chmielem rzateckim jest również ujęty cukier. Z tego co pamiętam piwo nie było absolutnie słodkie, więc e, możliwe, że chodzi tutaj o cukier do refermentacji. Piwo jest niepasteryzowane, ma krótki okres przydatności. No ja je kupiłem jakieś 3 dni temu no i data ważności mówi, że ono jest jeszcze przez 3 tygodnie tylko ważne. To piwo jest faktycznie niepasteryzowane. To nie jest jak na przykład kasztelan mikro, mikrofiltracja. Tutaj mamy do czynienia z prawdziwym, świeżym piwem. Trochę niepokoi mnie to, że osad mi pływa w butelce. Mam nadzieję, że piwo gdzieś w trakcie transportu nie przygrzało się i się nie zważyło, ale no, to się dopiero okaże po otwarciu butelki. Etykiety na piwie są proste, przedstawiają chłopca nalewającego piwo. Chłopiec jest ubrany w takie średniowieczne kalesony w paski. Nie są to specjalnie piękne etykiety, no ale dosyć charakterystyczne. Beżowe z niebieskimi napisami. Kapsel jest żółto-niebieski, kompletnie niepasujący do całości, ale no jest to m.in. znak rozpoznawczy tego piwa. Butelka z brązowego szkła, półlitrowa NRW. No i co? Mam nadzieję, że tak samo jak ja, wy również nie możecie doczekać się, aż otworzy to piwo. Więc już nie przeciągam. No i będziemy degustować. Piwo otwarte, nie śmierdzi, więc może być dobrze. Przelewam do szklanki. Piwo już jest w szklance, okazało się, że na szczęście nie jest popsute i bardzo dobrze. Udało mi się wlać tak, żeby osad mi nie wpadł do szklanki, z czego również się cieszę. No i teraz ocena wizualna. Piwo jest w złotym kolorze, takim nawet troszkę ciemnozłotym. W życiu bym nie powiedział, że to jest dziesiątka, bym celował raczej w dwunastkę, trzynastkę, no ale... Nie ma tutaj absolutnie do czego się przyczepić. Piękny, klarowny kolor, super. Biała piana, trwała piana. Piana, która może nie jest jakoś specjalnie wysoka, ale jest na pewno dobrze się trzymająca, jest śnieżno-biała. Z takich średnich bąbelków się składa. Zostawia na chwilkę ślady na szklance, które po jakimś tam czasie spływają. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, pachnie Świetnie. W zapachu piwa możemy wyczuć zdecydowany aromat słodowy. Trochę chmielu. Taką przyjemną chlebowość, lekkie zboża. Naprawdę takie idealne, wiosenne piwo. Aż chce się spróbować. Pierwszy łyk i to jest coś fantastycznego. Piwo jest proste w odbiorze. Jest wyraźnie chlebowe, lekko słodowe. Nie jest gorzkie od chmielu, ale jest szalenie aromatyczne. Czujemy cały czas taki wyraźny chmielowy posmak, jednak nie można tego nazwać gorzkim posmakiem. To jest aromat, cała esencja, coś fenomenalnego. Piwo ma szalenie wysoką pijalność i jak na piwo sesyjne nadaje się idealnie. Szkoda tylko, że nie jest trochę tańsza. Ja za swoją butelkę zapłaciłem 3,50. No, muszę Wam powiedzieć, że jak kupowałem je ostatnio, w tym prawie rok temu, no to było piwo droższe, ale to też było w innym sklepie. 3,50 ono kosztuje w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim kupowałem za 4,10. No i pomimo tej wysokiej ceny, to i tak warto piwa spróbować. No ale wiadomo, życzyłbym sobie, żeby ono kosztowało na przykład 2 zł, czyli tyle co piwo lubuskie, które też lubię no i wtedy by było absolutnie moim najlepszym codziennym piwem no a tak niestety, muszę się nim zadowolić jedynie raz na jakiś czas, no ale jakby nie patrzeć 3,50 to znowu też nie jest jakoś strasznie dużo, od chociażby Pilsner Urquell jest dużo droższy Najtaniej, jak Wam się uda znaleźć, no to jest jakieś 4,50 za butelkę, a według mnie policzka jest zdecydowanie lepsza od Pilsnera. Pomimo, że nie ma w sobie tyle chmielu, no to jednak Pilsner Urquell, no, nie ma się z czym mierzyć. Piwo jest absolutnie fenomenalne. To jest jedno z najlepszych czeskich piw, które piłem. Prawda jest też taka, że nie było ich tak znowu dużo i raczej były to piwa z większych browarów niż z takich małych jak policzka ale jeżeli to piwo jest tak dobre no to zakładam, że równie dobre albo przynajmniej w jakimś tam stopniu tak samo dobre piwa z innych małych czeskich browarów być muszą no i to sprawia że ten czeski rynek piwny musi być naprawdę wspaniały no, musimy pamiętać o tym, że w Czechach jest mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo małych browarów. Ich liczba stale rośnie. Szkoda, że u nas tak nie jest. No, prawda jest też taka, że u nas jest to trochę przez biurokrację utrudnione, ponieważ w Czechach dużo łatwiej niż w Polsce jest założyć browar, nawet mając no, niespecjalne warunki sanitarne ku temu, ale może zostawmy to na jakąś inną dysputę. Dzisiaj skupmy się na policzce chradebni, która jest fenomenalna. Piwo to dziesiątka, ale tak naprawdę ma ono 10,6% ekstraktu, przy tym ma 4,1% alkoholu. Mało ekstraktu, mało alkoholu, ale fajnie. To piwo jest tak niesamowicie rześkie, jest tak niesamowicie dobre, że więcej alkoholu, więcej ekstraktu mogłoby nam popsuć tutaj tą, tą świeżość, rzeźkość, tą przyjemność z picia naprawdę dobrego piwa. Pomimo tego, że to tylko dziesiątka, to absolutnie nie ma mowy o żadnej wodnistości. Piwo jest pełne. Piwo, tak jak już mówiłem, ma bardzo dobrą pijalność. Piwo wydaje mi się ma taki bardzo, ale bardzo delikatny, maślany posmak, który no tak jak mówię, to nie jest tak jak kiedyś w lubuskim, że otwieram, a tu pff, masło. Nie, tutaj jest bardzo, bardzo stonowany ten posmak, ukryty gdzieś tam pod słodem. No i według mnie to tylko temu piwu dodaje jeszcze głębi smaku. Pomimo tego, że posmak maślany jest jakąś wadą piwa, uważam, że on tutaj świetnie wpływa na pijalność, świetnie wpływa na smak. No i cóż, prawda jest taka, że dla mnie ta wada jest w piwach pożądana, ponieważ uwielbiam ten maślany posmak. No a w hradebnim co prawda malutko, ale troszkę go jednak jest. Piwo jest nisko wysycone dwutlenkiem węgla, co chyba jeszcze bardziej dodaje mu pijalności. Naprawdę e, fajnie się je pije. No i piwo nie ma wad nie ma absolutnie yy, genialne. Cze Czescy piwowarzy spisali się wyśmienicie i zaserwowali nam naprawdę proste, żeby nie powiedzieć prymitywne piwo, które jest jednak wyśmienite. Piana utrzymuje się od początku do końca. Jest fenomenalna pomimo tego, że jest niska. Piwo przez cały czas smakuje tak samo dobrze. No i muszę Wam powiedzieć, że minęło 12 minut nagrywania, z czego ja piwo piję może od 8-9 i już połowy butelki nie mam, bo jest tak niesamowicie przyjemne w piciu, że nie możemy się powstrzymać i piwo wchodzi jak woda. Fenomenalne, naprawdę, wiem, że się powtarzam, ale zachwyty należą się tutaj dla tego piwa jak najbardziej. No i myślę, że spokojnie możemy już w połowie tego piwa wystawić ocenę, bo ono do końca będzie smakować dokładnie tak samo. Tak samo dobrze. Nie widzę innej możliwości niż tylko 10 punktów. Bo tylko na tyle policzka zasługuje. 10 na 10. I bardzo silna rekomendacja. Jeżeli gdzieś znajdziecie policzkę hradebni, bierzcie śmiało. Jeżeli będziecie mieli większą ilość gotówki, to weźcie 2-3. Wiadomo, nie bierzcie e, zbyt dużego zapasu, ponieważ piwo musi być wypite na świeżo, piwo może się szybko popsuć, ponieważ jest niepasteryzowane. No ale te 2-3 bierzcie spokojnie. Dzięki wielkie za wysłuchanie dzisiejszego podcastu audycji. E, mówił jak zawsze Mateusz Baniuszewicz. Do usłyszenia za tydzień w kolejną sobotę. Życzę Wam picia samych.